Kalendarz adwentowy Inside Baseball. 20 grudnia. Mateusz, co byś powiedział, gdybym ci powiedział, że producent kawy wow. Maxwell House w naszej ekonomii stwierdził, że powinien przebrandować się na Maxwell Apartment, ponieważ ludzie nie stać teraz na domy i kupują mieszkania? Mm, a, w taki sposób. <grym> mhm. No powiedziałbym ci, że jest to żart który ma Aprilisowy. E, trochę tak jest w sensie <gryw> kiedy wczytałem się w artykuł okazało się, że jest to po prostu akcja. E, nie przebrądowują całej nazwy firmy. Ale robią akcję pod tym tytułem. Ehm. It, a limited time rebrand, więc zakładam, że, że tak jak, jak się nazywał ten raper, który zmieniał imię co jakiś czas? Kanye West, nie? Zmienił imię na i? No, było takie, było takie re -brand, re -brand, robisz rebranding, kiedy nie możesz się zdecydować na jeden ten, to What? robisz rebrandingi cały czas, no. What is Kanye's current name? <laughs> um, Kanye West changes his name for a second time. W tym roku. Um, czekaj, bo chcę wiedzieć. Pierdolę? Kurwa, No. Pamiętasz, Poproszę. jak Kanye West zmienił imię? Na, na co je zmienił? Czy pamiętasz, na co zmienił imię? Skanie. Nie, fish sticks. Nie, zmienił je na i. Na i. No je, yeah, tak. I. na jej. Zmienił tak. teraz ponownie na jej. Je. Co parę lat dostanie. Co parę lat będzie dochodziło kolejne. To jest, to jest jak sło, Ale... jak słoje na drzewie. Nie, bo on zobaczył tak naprawdę Umbilical Brothers. Tam były je. Występ. Tam było je, Whatever you do, don't press the je button. Chce mi się płakać, Mataróż? Dobra, już. tu bardzo. Nie, <grym> nie, na yee, ye. <grym> yee, ye. czy, czy nie. Oh, fuck. No mi się Arneon pisze, że właśnie jakby, jakby zreprendował się w country albo przeprowadził do Teksasu, to by zmienił na... <laughs>